Dla Was dzień dobry, miłego popołudnia, dobry wieczór albo przyjemnej nocy, w zależności od tego, kiedy słuchacie. Dla nas... dla nas to, co dla nas. Jesteśmy znowu z Jarkiem, którego znacie już z dziadów i z Konstancina Magicznego. W kolejnym magicznym miejscu w Konstancinie, czyli na Moście Kolejowym. Na Moście Kolejowym, który kolejowy tak naprawdę jest już tylko z tradycji, z historii. Dlatego, że... ja raz ile lat już na Fabrę nie jeździ kolej? Z 10? Ciężko. Nie, no 10 to nie. Ciężko no. to ustalić w latach, no, ale... Fabryk, na Fabrykę kolej jeździła, jak ja się z powrotem sprawdziłem do Konstancina? No ale 10 lat temu to my mieliśmy... Ty miałeś 23, tak? Tak, i to by się zgadzało. No, na moście, którym... Jeszcze. Też wiem, że był, był taki moment, że na Fabrę czasem jeździł z ten zawozili wagony, był, był taki moment, że na jeziornie rozszczepiali i tutaj w tą stronę już nie, nie te z fabryki woziły te lokomotywy, tylko te, co na siekierki. Może wyprowadzali no, wagony? Nie, ja nie kojarzę, bo ja wtedy mieszkałem w Konstancinie przez a, dwa lata. Miałeś... No, w Krozie most znajduje się na rzece Jeziorce, pomiędzy rondem, znaczy rondem, pomiędzy mostem prowadzącym do ronda Jana Pawła II, czyli pomiędzy mostem na Warszawskiej, a mostem na Mirkowskiej. Tak powiedzmy w jednej trzeciej drogi od mostu na Mirkowskiej, widać go blisko, mostu na Warszawskiej nie widać, bo jest za kole rzeki. Na moście nadal leżą tory, mimo, że już jakieś siedem albo ileś lat temu powstał plan w gminie, urzędzie gminy Konstancin Jeziorna, żeby zrobić tu deptak. Deptak, bo to jest dosyć ważne połączenie, most teraz pełni funkcję mostu pieszego. Minęły już bezpowrotnie te czasy, kiedy można było trafić tutaj na pociąg i stać, a obok Ciebie przetaczały się wagony z węglem do fabryki, z makulaturą albo ze szmatami na tak zwany dział przetwórstwa surowców wtórnych. Fabryki, w której już kiedyś byliśmy. Stoimy teraz od strony w dół biegu, czyli z widokiem na mocno ulicy Mirkowskiej. Patrzymy w dół. To jest ładne ile? Ze 4 metry? Będzie. Będzie ze 4 metry. A musiał go ktoś postawić. Właśnie. To musiał ktoś postawić? Nie, nie. mówimy tu o klocku. To no widek tylko mógł. Z tego mostu. Znaczy no... Nie wiem, no weny nie ma. Powiedz co widzisz. Widzę rzekę, na której środku stoi pionowo przystanek autobusowy. Taki... Znaczy nie tak, że wiata. Znaczy nie cała wiata, tylko ten sam słupek, na którym wieszany jest rozkład jazdy i na górze naklejana jest naklejka z linią, z numerem linii. Tak, jest znak Chociaż to chyba stały typu jest, nie? Bo teraz są zupełnie inne. Nie, wydaje mi się, że znaki autobus są takie same. Tym bardziej, nie, ale że... ten cały słupek, konstrukcja. Bo na przykład teraz, nie wiem. teraz na rozkład jest takie, takie duże obudowane i no, on jakoś inaczej wygląda. Możliwe, że jest stary, bo jest nawet tabliczka, na której widział rozkład, tylko że ten przystanek, słupek leżał w rzece, jak Wiesz, ten ostatnio taki przechodziliśmy. Takie au taki audycji radiowych, internetowych, że się nie da tego pokazać. Moglibyśmy zrobić wideokaz zresztą. Ty jesteś wyposażony w aparat, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś ten przystanek nagrał. Wrzucimy na YouTube'a i poda się linki w shownotach. Możemy, ale nie jest za ciemno. Trochę na film. Chyba jest. Musiałbyś spróbować. No nic, no generalnie nie wiemy jakiej linii jest to przystanek. W tym mieście to nie ma dużego wyboru. <głos> Najprawdopodobniej 710. No. Biorąc pod uwagę rejon, w którym jesteśmy. Rejon, w którym tak naprawdę zadajmy, rzeczony autobus, autobus. nie jeździ. No ale rzeczony autobus. Jesteśmy w środku pomiędzy Mirkowską a Bielawską, bo trakcja łączy w pewien sposób te dwie ulice, i autobus jeździ obydwiema tymi ulicami w te i z powrotem, zakręcając zygzak. W tak zwane te i we <śmiech> Tak, tak, jest taki moment w pewnym y, miejscu Konstancina, że jeżeli chcecie jechać do Warszawy, to musicie stanąć na przystanku, który wydaje się na lojkę w kierunku Piaseczna. Jeżeli chcecie jechać do Piaseczna, to musicie stanąć w przystanku, na przystanku, który ja stoi mówię, czy... przy ulicy skierowanej w stronę Warszawy Bielawskiej, czy Tak, tak, dokładnie mówię o Bielaskiej. <śmiech> Możemy zostać na tej stronie. Dokładnie mówię o Bielaskiej, bo tam ulica jest skierowana na osi Piaseczno-Warszawa, a czasu nie. Pewnie, ogóle... pewnie pozmieniają. Słyszałeś, że Dycha ma w ogóle nie jeździć, żeby omijać jeziorne, głównie względu na godziny szczytu, więc ma jeździć właśnie Milkowską, Bielaską no tak i do mostu. Były, jak robili Warszawską, to były objazdy, to jeździły identycznie tak jak A teraz. przepraszam, nie, nie, nie Bielaską, ten. Natomiast Bielaską ma podobno jechać 7 no. 2, i mają zwiększyć częstotliwość kursowania. Tylko jak nie, nie zrobią przystanków w dwóch miejscach, no to to się nie sprawdzi, nie? Bo teraz no. na czas objazdów nie było tych przystanków. No i się nie sprawdziło, A 724 musiałoby mieć przystanek w Jeziornie, gdzieś przy rodzie, no tak, tam gdzie trasa Saura. 724 miało tu na Południowej i dopiero Rozjazd Soborski, więc cała Jeziorna została odcięta. A 710 ma Klarysew i przy cyrku. Więc no dobra, no. Jest odcięta, ale akurat więc muszą zrobić to z Jeziorny z Południowej na jeziorne, No to jest 3 minuty marszu, no bez przesady polną. No tak, no. Ale tam powinien być, no. No, porąbka miała większą wtopę, bo z porąbki do Klarysowa albo do Mirkowa znaczy z porąbki niby tutaj do szkoły na, na żądanie, no, ale to, no, to wiesz, też jest no, ja kawałek na przykład z chaty tutaj do szkoły na żądanie, to tak muszę iść tutaj muszę iść później tam nie jest jakoś tak mali tak? nie, no to ty idziesz Świetlicową i wychodzisz na jeziornie z chaty no tak, ale jak zmienią, to do Dychy ben, tutaj nie będzie krążyła. Będzie no to jeździła nie. Jeździła tylko Mirków, Porąbka i Klarsę, więc musi się na Porąbce zatrzymać. Żebyś Ty jeździł w tę stronę, co ja, to ja bym Cię rano zabierał i zawoził. Nie byłoby problemu, a że Ty jeździsz przeciwną, to przepraszam Cię bardzo. <śmiech> Takie życie, nie? Wracając do samego mostu, kiedy chodziliśmy do szkoły Spomniałe. podstawowej, jeszcze to można było stanąć, ten most ma taką podwyższoną betonową bandę z dwoma e, takimi balkonikami z każdej strony można było stanąć na tym balkoniku, i przejeżdżał pociąg raz na przykład zdarzyło mi się, że stałem w łeb od maszynisty taką drelichową rękawicą, bo się wychylił i mnie sieknął zastanie na moście, no widział oczywiście, że widział e, zastanie na moście, kiedy przejeżdżał pociąg Wiecie, ja teraz stałem tutaj w tych wycięciach, w barierce to pamiętasz? też, ja yy, to nie wiem, czy to było wtedy no możliwe, że no, pamiętam, wtedy pamiętam, że jakoś za mało lata, ale nie, to pewnie jakaś inna akcja no to w też, było pamiętam, że czekaliśmy ze trzy godziny aż tam, bo tylko wyjeżdżał, wjeżdżał tam przestawiali na tych torach te wagony nie wiem, połączyli później większy skład i jechali, no to biegiem na most i pamiętam, że tutaj się w tym człowiek chował i przejechał, nie? a pamiętasz, jak jeździły otwarte wagony te takie zabudowane z platformami? To można było. Banda, ta betonowa banda mostu, jest dokładnie na wysokości, uh -huh. na której są platformy wagonów, takich yy, no. bokskarów jak, yy, jak to się określa no, to po czy amerykańsku. Mógłbyś, mógłbyś skoczyć? Jeżeli drzwi na przestrzał były otwarte, to mogłeś przebiec po prostu z, z bandy na bandę przez wagon. To tego to nie praktykowałem. Nie, no ja też tego ja nie praktykowałem, nie ale jakby chciał. Jak, jakbyś chciał, to byś mógł. No teraz już tego nie zrobimy, no. No nie, tutaj na pewno nie. Pamiętam, chociaż nie, wiesz, kiedy, y, kiedy byłem w wojsku jeszcze, na Był którejś... Nie, nie, bu, nie byłem w wojsku, to było zanim poszedłem do wojska, na której przepustce. Przyjechałem tutaj do Konstanciny, w wtedy w Warszawie, dla tych, którzy nie wiedzą. I przyszedłem się na spacer, była zima i wtedy pamiętam jeszcze ostatni raz w życiu złapałem się pociągu towarowego. Tak, tak, tak jak Zbyszek Cybulski, tylko że on osobowego, i w odróżnieniu od niego ja odniosłem sukces. Wtedy ostatni raz złapałem się pociągu towarowego. Przejechałem sobie fragment właśnie od mostu, bo wskoczyłem na wale na nad jeziorką do jeziorny, do nastawni. I tam zeskoczyłem tuż przed ulicą. Więc to był rok 2001, czyli 10 lat temu pociągi jeszcze tu jeździły, bo wracamy do Zagwostki. A teraz z 7-8 przestały jeździć, tak na no dobre. Mnie się wydaje, że kiedy ja tu się sprowadziłem w, z powrotem w 2003 roku, to pociągi na trasie do fabryki już nie jeździły. W 2003? Tak. To 8 lat. To by się A zgadza... wiem, że był, był taki moment, że z rok nie jeździły... A mówię, a później zaczęły, zaczęły jeździć te z siekierek, lokomotywy też tutaj dowódzili. Zaczęli musieli, skład wyprowadzać, przecież oni rozebrali. mieć i... podpisaną, wiesz, jakąś umowę po prostu, że płacili im za dowóz, bo im coś tam się jeszcze opłacało tym pociągiem zawieść. nie pamiętam, czy to chyba tylko węgiel przywozili, wiesz? Bo pamiętasz, kiedyś dużo to jeździło tych takich zabudowanych wagonów, co, co chyba. W jedną stronę makulaturę przywozili, w drugą wywozili papier już toaletowy mm. gotowy. Już pod sam koniec to pamiętam, że tylko same z węglem jeździły. To im się opłacało bardziej pociągiem tu, żeby ogrzać teren zakładu i te wszystkie osiedla na Mierkowie. Właśnie czym oni teraz palą w takim razie, skoro węgiel nie jest dostarczany, bo nie dowożą go ciężarówki? No nie wiem, może to czym innym by. A widziałeś ciężarówki z węglem? Z asfaltem? Tak, no bo jest asfalciarnia, jedyne uzdrowisko na Mazowszu i w ogóle jedyne chyba kurwa uzdrowisko na świecie, które ma asfalciarnię. Tak, własną. Nie. nie widziałem ani razu z węglem. Teraz to miejsce, gdzie siedzieliśmy w Konstancinie Magicznym, na zupełnie drugim końcu fabryki, w linii prostej, znajdującej się jakieś ze dwa kilometry stąd, może 3. trasą, którą myśmy szli, no tak dobre z dwa razy tyle tam też były tory kolejowe i do tej pory jeżeli spojrzy się na mapę, to na terenie całego zakładu widać tory kolejowe tych torów już nie ma, tych torów nie ma od wielu lat został tylko przejazd kolejowy taki podwójny, z podwójnym krzyżem św. Andrzeja na ulicy Mirkowskiej, który jest utrzymywany chyba przez władze jako tego rodzaju naturalny próg spowalniający tam teraz nie da się przyszarżować na tej ulicy, bo tam jest łata na łacie aczkolwiek wcześniej, kiedy jeszcze nawierzchnia była lepsza, to jest kawał prostej drogi i tak naprawdę tam można było, nie wiem, wtedy nie miałem jeszcze prawa jazdy, ale chyba pocisnąć z buta. Iść na całość. Hmm. Dać po wolumenie. Generalnie rzecz biorąc, te tory wypadają tak w środku między mostem Mirkowskim a osiedlem i kończą się tuż przed bramą. Są bramy, którymi wjeżdżały pociągi. Dalej jest suwnica nad zupełnie pustym betonowym placem, skwerem pasem betonu, gdzie też podjeżdżały pociągi i stamtąd były przeładowywane, a części hała dalej. W miejscu, gdzie była hala, gdzie składowana była makulatura, skąd można było dojść spod basenu w Mirkowie, który już w zasadzie nie istnieje, rosną w nim drzewa. Ostatni jego występ yy, na kartach historii był w serialu Odwróceni. W ostatnim odcinku, kiedy już się wszystko przewaliło, młodzi dogadywali się ze starymi i tak dalej. Jedna z scen takiego właśnie gangsterskiego paktowania była w takiej hali wyłożonej kaflami. Ci z Was, którzy widzieli ten film, tam w tej scenie Bosak się pojawiał. Martin Bosak. Taka ściana wyłożona kaflami różnej wielkości. To było właśnie na tym basenie, a następna scena, kiedy młodzi lali tam kogoś w samochodzie, to było na wale nad jeziorką kilkaset metrów dalej, przy moście, którego już nie ma, bo teraz jest nowy. Za tym basenem, Przemek, pozdrawiam Cię, to specjalnie dla Ciebie. Długa seria dygresji. Nie, nie ma znaczników, które umożliwiłyby przewijanie materiału. Specjalnie dla Ciebie, sprawdziłem. Wychodziło się na ogrodzony teren. Zagnoja to tak człowiek inaczej troszkę traktował ogrodzenie terenu. skakiwało się przez mur, przechodziło właśnie przez tory, których już teraz nie ma i wchodziło się do zupełnie magicznego królestwa, gdzie leżały na przykład Spider many sprzed dwóch miesięcy, Batmany sprzed dwóch miesięcy, Playboye sprzed dwóch miesięcy, wielkie mnóstwo różnych, najdziwniejszych rzeczy, a także komiksy i świerszczyki starsze z poprzednich lat wręcz. Była to taka ogromna wiata, a dalej za nią ogromna hala identycznej wielkości połączone wielkimi drzwiami, gdzie zalegały sterty makulatury, z której robiono papier toaletowy. Mówiłem, że każdy z Was miał w życiu zeszyt z WZP. Prawdopodobnie każdy z Was, przynajmniej z mojego pokolenia, przynajmniej raz w życiu wytarł także tyłek w papier z warszawskich zakładów papierniczych. Nasuwała mi się też taka dygresja. Spotkałem się z taką opinią w podcastofonie. Dzisiaj słuchałem sobie live z piątku ostatniego na temat kapoka o Kubie Martewiczu, który wypuszcza Henryka Kajdana. Yy, usłyszałem, że to jest bardzo szczelny podcast szczelny w sensie taki mało przystępny dla laików, którzy nie siedzą w tym temacie i nasynęło mi się, że podcasty o Konstancinie też w pewien sposób są właśnie takie szczelne. I nie rozumiem jak to jest, że ludzie o komiksach nie chcą słuchać, natomiast o jakimś zupełnie obcym mieście, z którego kompletnie nic nie kumają, poza tym, że jest tam tężnia, to mogą. A potem uświadomiłem sobie, że tak naprawdę w Konstancinie zameldowanych jest 22 tysiące ludzi. I z pewną przykrą konstatacją, tutaj się muszę objawić, prawdopodobnie jest to więcej niż czytelników komiksów w Polsce. Jarek teraz, yy, mieliśmy chwilę poza mikrofonem, off air, zauważył całkiem przytomnie, że 22 tysiące, tam 21 z kawałkiem oficjalnie, to nie jest prawda, bo w sumie mieszka w tym mieście 30 tysięcy. Ale kolejna rzecz, która nasuwa mi się, to jest yy, potrzeba zadania sobie pytania, ile z tych osób rzeczywiście Konstancin zna? Ile z nich rzeczywiście w nim mieszka, a ile z nich tak naprawdę tylko w nim nocuje. A ile osób z, pośród tej sporej było nie było masy, w końcu małe miasteczko. Mieszka w nim tak jak my od zawsze i wie coś na temat mostu kolejowego, wie coś na temat składnicy makulatury, wie na temat miejskich legend takich jak ta o utopionej koparce na gliniankach. <głos> nie, ja dzisiaj <głos> chciałem poinformować, że jestem obecny, ale wiody. <głos> wczoraj kumpel miał urodziny, więc trochę pochlaliśmy, późno wróciłem przespałem pół dnia, po obiedzie znowu leżałem, dzień zleciał i tak jestem wczorajszy no. Jakie jest zapotrzebowanie, jest popyt na, na relacje z Konstancina wiem, jest lato, może materiału nam wystarczy to może zrobić coś takiego, że jeden odcinek będzie o komiksach, drugi będzie o Konstancinie komiksy, Konstancin, nie? Ja nie widzę przeszkód. Tylko kutku. wtedy trzeba by było się spiąć i rzeczywiście coś takiego robić. Czyli tak w ogóle. Raz na dwa tygodnie musiałbyś się to jest spiknąć, do wyjść zrobienia. na to, żeby nagrać materiał na kolejny odcinek. Nie, no ja tak policzyłem. 51 regularnych odcinków migawek z miasta, no to, czyli mojego siedzisz, wideokastu. Siedzisz w kiblu, no to nie wystarczy, żeby rozmawiać o Konstancinie o komiksach. No nie, ułożyć, nie, no. No właśnie to jest to. Ja idealnie sprawdził sytuację. Do rozmowy o Konstancinie trzeba wyjść na miasto, ale do rozmowy o komiksach wystarczy siedzieć w kiblu. Detykuję wszystkim fanom, czytelnikom, wydawcom. W tym, w, tym, w tym ci chyba nie pomogę, bo... Z tutaj... wyjątkiem Tomka Kołodziejczaka. Ty będziesz, ty będziesz siedział na kiblu, a co mam? W wannie leżeć? Odcinek z w kap. Kapok już był. Trochę dziwne to by było, nie? Bo, nie wiem, Jarku, no, czy wiesz, ale wyznacznikiem. Się. Tak, właśnie. Wyznacznikiem podcastera jest 10 odcinków: odcinek z wanny, odcinek szeptany, odcinek w Wannie. Kapoka już był. No to taki program obowiązkowy, tak? Że każdy musi to przejść. Taki rodzaj chrztu, powiedzmy, prawda? Przekraczasz równik, za każdym razem 10 odcinków dotrzymałeś. W niektórych dyscyplinach sportowych masz program obowiązkowy, program dowolny. To na takiej zasadzie, tak? że obowiązkowy musi być do któregoś odcinka tutaj muszę przyznać, że ze względu na to, że jest dosyć wcześnie i że są wakacje, to my siedzimy sobie z Jarkiem na jednym końcu mostu i nagrywamy ten materiał, a na drugim końcu mostu siedzi jakaś młodzież to dokładnie to jest... tak samo jak myśmy siedzieli lat temu 10 kiedyś też przesiadywaliśmy. albo 15 bo i wtedy siadywaliśmy 15 lat, no co myśmy mieli Ty 17, ja 18 to nie było tak dawno temu a i zagnoja, ponieważ można było wracać z naszej podstawówki drogą, trudno to było nazwać ulicą, bo to była bita z gliny droga rozkopana po budowie kolektora, albo można było wracać wałem. No to wałem to to siłą rzeczy człowiek musiał przejść. Tu wale idzie o życie. <głosy> musiał przejść koło mostu, bo most łączy dwa wały na jeziorce <głosy> i chodzi po nasypie. Na tym nasypie łapaliśmy w dzieciństwie, w nastolęctwie jaszczurki z Winki. To był bardzo prosty sposób. Szukało się nory. W takiej norze, nie wiedzieć czemu, zawsze wyglądało na to, że mieszkała jaszczurka. Brało się butelkę, najlepiej z brązowego szkła, wkładało szyjką do dołu w tą norę i czekało. Butelka nagrzewała się. Jaszczurka wychodziła do butelki pogrzać się, no bo to jak to gad zimno musi grzać się. One się grzeją na kamieniach, ale równie dobrze mogą grzać się w środku butelki. Wyciągało się tylko butelkę razem z jaszczurką, miało się jaszczurkę. Potrzymaliśmy w akwariach, w morosłych terariach przez parę dni i wypuszczaliśmy, no bo. Generalnie to jest zbierając... narysowane? Co tam jest? Jezu, chryste, to okay. słuchajcie, Jarek zrobił właśnie zdjęcie tego tej betonowej bandy naprzeciwko nas na moście. I to, co widzę przed sobą, to jest jak ym, ryty z zaproszenie do... skalne. Zabawy. Naska. Tylko <laughs> powiedz, na tym rycie skalnym z płaskowyżu Naska to są jacyś kosmici, jakieś kręgi, jakieś trójzęby. A tu co jest? Być może to są kosmici tutaj z Konstancina. Dla no, mnie to jakaś, wygląda jak goła baba Jakaś nieokreślona pani bez głowy Ma rozłożone nogi na za 15 trzecia <śmiech> Trochę zwisy ma Ale jakiś taki dziwny No może dlatego, że jest z pozycji leżącej No to tak to wygląda no, Różnie to bywa z tymi piersiami Myślę, kadęcymi. że będziemy mieli duży problem Ze zdecydowaniem się Może czy... ktoś głowę specjalnie obciął No bo może to jakaś koleżanka miała być nie? Może to jakiś fetyszysta jak głowę obciął <śmiech> Znowu brak weny Stałem zmuszony, żeby coś powiedzieć. I znowu mi nie wyszło. To przywoła jakąś miejską legendę. Bo tak, tu mamy przystanek. A pamiętasz legendy? szpulę po kablu? Na moście. Pod mostem dokładnie. Pamiętasz wyspę pod mostem na Mirkowskiej? Na Poromce? Tam? A wy... No była, ale to bardzo dawno temu. Ale wyspa jest do dzisiaj. Ale ty Gdzie wyspa? Przed mostem, w górę biegu. Taka niewielka. Chyba, by... chyba, że rozebrali ją w trakcie remontu w 2009, mogli... Nie, na środku nurtu była wyspa. Pamiętam, że była, ale teraz nie kojarzę. Przed mostem była wyspa, dlatego, że 20 lat temu... Znaczy nie, no to akcji nie pamiętam, z jakąś szpulą. Wiem, no właśnie, 20 lat temu, nie, nas nie było, tylko, że 20 lat temu po remoncie mostu na Jeziornie, na Warszawskiej, to było 80. chyba 8 rok, Jakiś czas potem doszło do wymiany części instalacji. Były wymieniane m.in. kable energetyczne z tych grubych. Kojarzycie takie wielkie drewniane szpule z nawiniętym czarnym kablem w środku srebrne żyły z aluminium. Aras, Jarka, brat cioteczny i Tomka, który występował też w tym podcaście, brat cioteczny. Z pewnym naszym kolegą. Zwróćcie uwagę, to jest taka pewna poetyka w ksywkach braci ciotecznych. Aras, Jaras i Tomas. On z pewnym naszym kolegą, którego nie wymienię z ksywy, bo nie jestem pewien, czy to on, czy to jakiś może inny, zepchnęli taką drewnianą szpulę po kablu, która się została. Bo wymiana energetyki została zrobiona, a szpula się została. Ktoś jej nie zabrał. Do rzeki. Szpula potoczyła się z prądem, aż utknęła na wysokości porąbki przed mostem. Na niej zebrał się piach, osad, kurz na wierzchu, jakaś ziemia osiadła i Doszło do powstania wyspy. <laughs> no On nie spadł. Jarek nie docenił. Z geograficznego <laughs> punktu widzenia, no to jest y, część lądu oddzielona z każdej strony wodą. Mnie bardzo tak, zdziwiło. Rzekom, oceanem, morzem. Mnie bardzo zdziwiło, jak w czwartej klasie na zajęciach z geografii dowiedziałem się, że Polska ma dwie wyspy. Wolin i częściowo uznam i powiem, że zaraz, a przecież. Bo tyle wysp wszędzie, i na Mazurach, i na jeziorach, i ta wyspa na jeziorce i tak Ale jakoś... To na morzu chyba chodziło o wyspy. Imprezy ciąg dalszy. A, I, I teraz i... grasz. nagrywasz kolejną tom. Tak, i teraz grasz. I zajmij się teraz przez moment eterem. Mhm. A ja? Ale nie mam znowu weny. I, naj... I co najgorsze słyszę w słuchawce swój głos, który zawsze jest problem, jak... Słucham filmy z moim udziałem albo nagrania, że kurwia mnie ten głos. Wydaje mi się jakiś totalnie inny, niż który słyszę na żywo. No, więc w tych pięknych okolicznościach przyrody niepowtarzalnych tak sobie siedzimy. To już chyba czwarte piwo idzie. Dzień jak co... <śmiech> Dzień jak co... <śmiech> Myślę, że to jest taki moment, że dobrze byłoby odcinek zamknąć, więc... Ta, bo bateria może nam paść. Ciągle jesteśmy na moście kolejowym, więc poczuj wenę podcasterską i dodaj zakończenie. Podsumuj. No co o tym? Nie dam rady. Podsumuj. Most, miejsce, magię, odcinek i całą resztę. Czy znaczy, magia zawsze była, nie? W tym miejscu. Zupełnie ten most 10 lat temu wyglądał inaczej. Pamiętam, te barierki jeszcze były dobrym stanie i były wszystkie. Bo teraz tą miejscami musisz się spowód naprowadzić na odpowiednie tory. Część barierek została urwana bo, przez chuliganów. Bo z tym zakończeniem może być problem. Ale to miejsce ma dla mnie jakąś tam magię, bo pamiętam, jak kiedyś przyszliśmy tutaj i po prostu słyszałem te żaby. Słyszałem Tą wodę, te odgłosy w tle miasta, nie wiem, jakieś głosy. Gdzieś tam autobus przejechał, jakaś ciężarówka. No i zakochałem się w tym miejscu. Mógłbym tutaj spędzać wiele wieczorów, tylko jesteśmy starsi, życie się zmienia. I niestety nie mam na to czasu. I mam to gdzieś, ale no zawsze z miłą chęcią wracam tutaj. Jestem bardzo zadowolony, że mogłem nagrać zakończenie tego podcastu. Zostałem jako zmuszony, no ale chyba wyszło jako tako. Nie? Ale przepraszam, źle się czujesz, będąc Gdzie no? gościem w kapoku? Nie, nie, nie czuję się źle. Nie widzę jeszcze zawsze... opcji, że zaczniesz nagrywać swój. Znagła. Zawsze... Zawsze, zawsze mam obawy, że, że źle wypadnę, nie? Dobrze, że jest barierka. Mógł. No jakbyś to wypadł, to sieknąłbyś o wodę. Tak, to taki kawał z kompy na maksy, pasuje do tej ż sytuacji. -p. Że startował gościu w zawodach balonowych i dobrze wypadł. To dobrze, dobrze, dobrze że, że jest ta barierka, chociaż nie wygląda tak jak 10 lat temu i nie trzyma się kupy, ale jednak swoją rolę jeszcze spełnia, tam po drugiej stronie jest trochę gorzej, bo tutaj cały ten Mirków potrafił tutaj ognisko rozpalać na tym moście i nie wiem... Pół betonu było wysadzone, nie wiem, czy oni jakieś C4 tutaj podkładali, jakieś petardy, nie, nie wiem. Nieprawda, ani, oni ani tu... jeden kawałek bandy nie jest wysadzony, ukruszenia pojedyncze. Nie, kiedyś była akcja, że był tutaj taki nad nadpalony strasznie, taki... Był znaczy... gdzieś tutaj w tym momencie, nie wiem. Była akcja, że był osmalony. No, ale to wyglądało jakby, wiesz, pół mostu wysadzili, no przynajmniej <głosy> Przynajmniej na, na pierwszy rzut oka, jak przychodziliśmy, to takie miałem odczucie, nie? Coś to było bardzo dawno temu. I znowu zakończenie się nie kupa, nie trzyma kup, <głosy> Bo już było tak dobrze w pewnym momencie, zamiast zakończyć, to znowu się kolejny temat rozkręcił. Słuchaj, no to można pociągnąć temat, bo tak naprawdę, tak gdybym miał liczyć, to jakieś 70% słuchaczy... Woli raczej przedkłada odcinki spontaniczne, takie jak oni to nazywają, blogowe. Dla mnie to nie są blogowe, bo to nie jest gadanie o życiu, ale A ja mówię z góry, o spontanicznych. z góry ustalone i góry masz temat. Ja wolę odcinki, gdzie jest o temat, mówisz, tak? o którym mówisz. Natomiast tu też był temat, no most kolejowy, ale tak naprawdę stawiamy na spontaniczność i masa dygresji i różnych innych rzeczy, które pojawiają się w trakcie tego nagrania swoje robi. No i dla niektórych to jest właśnie magia podcastingu. Ludzie mówią o tym, co ich boli, mówią o tym, co, o tym, co ich cieszy, mówią o tym, co w jakiś sposób jest dla nich ważne. Ktoś tego słucha i gdzieś tam koło serca robi mu się ciepło, bo ktoś podzielił się tym, co przeżył. Magia mikrofonu. Magia czasu, magia ekranu i myślę, że na <głos> tym... <głos> powinniśmy... Też o tym samym pomyślałem. <głos> Tym sympatycznym akcentem moglibyśmy zakończyć dzisiejsze spotkanie. No pewnie jakieś tam podskryptum każdy z nas ma, nie? Ja nie. No to zepsułeś zakończenie. No dobrze, no dobrze. To na zakończenie powiem, że tak. Bo, Bardzo bo się cieszę, żeby, że... Żeby to PS się nie obróciło w kolejne 10 minut. Bardzo się cieszę, że bierzesz udział w kolejnym odcinku, bo bujamy się po tym mieście wspólnie już wiele lat i jakieś takie nasze wspólne odkrywanie różnych miejsc i umagicznianie go na różne sposoby jest jakiegoś rodzaju tradycją bardzo się cieszę, że odnajdujesz się w także w takiej formie no. zróbmy tak, zatrzymaj teraz nagranie a potem zacznijmy grać kolejny odcinek no dobra, czyli co, muszę nacisnąć mhm. I like